Witam serdecznie w krótkiej audycji Skóry o książkach. Dzisiaj omówię dla Was jak najszybciej, mam nadzieję, i pokrótce jedną z ostatnich powieści Anny Kańtoch. Będę opowiadał o trzeciej osobie, którą to powieść kryminalną wydało wydawnictwo Marginesy. Na wstępie ja chcę zaznaczyć, że jest to moje pierwsze spotkanie z tą pisarką. Pisarką, która debiutowała w 2004 roku opowiadaniem Diabeł na Wieży w czasopiśmie Science Fiction. Początkowo myślałem, że to. Czytałem to opowiadanie, ale przecież Diabeł na Wieży to jedno z opowiadań, które możemy znaleźć w cyklu Biblioteka Grozy. Nasza autorka pięciokrotnie otrzymała nagrodę imienia Janusza Zajdla za powieść przed księżycowi oraz cztery razy za opowiadania. Więc kryminał to nie jest jej jedyne zajęcie. Natomiast kryminał, który dzisiaj omówię, jest kryminałem jakie wielokrotnie już pewnie czytaliście, aczkolwiek jest osadzony w Polsce, w polskich klimatach, i to mnie w ogóle wciągnęło, to mnie w ogóle zaprosiło do tego spotkania z Anną Kańtoch, bo do tej pory słyszałem negatywne opinie, tak gdzieś 5 przez 10, o Annie Kańtoch. No, na pewno to nie jest horror, jest tutaj troszkę grozy, jest to no, kryminał, powtarzam. Z tagline'em, czy można tak po prostu zniknąć, zostawić wszystko, także dzieci? Monika i Mirosław Bresiowie pewnego dnia przepadli bez śladu, a Marcin, Milena i Mati nagle stracili rodziców. Każde z dzieci inaczej się z tą stratą uporało. Cała trójka ma też własne, nie do końca zgodne wspomnienia z czasu zaginięcia mamy i taty. To jest punkt wyjścia, że mamy rodzeństwo, mamy trójkę, i mamy też trzecią osobę. Od samego początku zastanawiamy się, kim jest tytułowa trzecia osoba, ale obserwujemy wydarzenia z perspektywy rodzeństwa. Rodzeństwa, które zostało bez rodziców. Więc tak, pierwsze co mnie przyciągnęło do tej książki to okładka. Las, zamglony, mroczny las i trzy jakieś zwierzęta jelonki, sarny e, więc mamy trójkę mamy rodzeństwo dwóch chłopaków, jedna siostra i tajemniczą trzecią osobę, co do której od razu czytelnik chce wiedzieć kim jest ta trzecia osoba i to jest fajny, ciekawy yy, zabieg w ogóle znowu znowu wypożyczyłem tę książkę dla babci jako taki kryminał czytadło i podkradłem jej, zacząłem czytać i sam początek wciągnął mnie. Wciągnął mnie na tyle, że przeczytałem. Po ocenie całości babci znowu oddałem tę książkę i poleciłem, żeby sobie przeczytała, bo ją wciągnie, bo jest to prosty kryminał osadzony w okolicach no właśnie, pierwszy akapit wam przeczytam co mnie tak wciągnęło to jest marzec, kwiecień, maj to w ogóle mamy trzy rozdziały wielkie takie, wielkie, to znaczy części książki, bo ta książka jest krótka 320 stron mamy marzec, kwiecień, maj aczkolwiek jest tutaj dużo mgły dużo gór i przede wszystkim Beskid chyba Żywiecki albo chyba Żywiecki Beskid akcja dzieje się w okolicach Radziechowy i Węgierska Górka więc to jest chyba to co mnie przy, przykuło przy, tym, przy tej lekturze bo ja no, uwielbiam góry tam Beskid właśnie śląski i Żywiecki tam Ustroń, Wisła, Spacery Góry to, to uwielbiam i to było czuć w tej książce przynajmniej w pierwszej połowie jak to się zaczyna? Znowu tam jest, zobacz. Agata Dębska oparła czoło o szybę, za którą rozciągał się widok na oświetloną skąpem światłem latarni stację Drogi Krzyżowej, przedstawiającą drugi upadek Chrystusa. Był marzec. Na nizinach kwitły już pierwsze kwiaty, ale tutaj w górach na poboczu wiejskiej drogi wciąż zalegały łachy brudnego śniegu, a temperatura nocą oscylowała w granicach zera stopni. Nic dziwnego, że stojący pod latarnią mężczyzna naciągnął na głowę kaptur kurtki, choć możliwe, że zrobił to z innego powodu. Jeśli tak, ukrywanie twarzy nic mu nie dało. Agata doskonale wiedziała, na kogo patrzy. Widzisz? Gestem przynagliła męża, który stanął za jej plecami. Musisz z nim porozmawiać. Już rozmawiałem. To porozmawiaj jeszcze raz albo zgłoś go na policję. Przecież tak nie może być. Dziecko nam straszy. Łukasz Dębski mógłby odpowiedzieć, że problemy ich dwudziestoletniego syna nie mają nic wspólnego z zakapturzonym mężczyzną. Wiedział jednak, że jakikolwiek sprzeciw z góry skazany jest na niepowodzenie. Agata potrafiła być uparta. Piętro niżej w przedsionku narzucił na ramiona kurtkę. I kłopoty... Ścinam, ścinam. Łukasz chciał wzbudzić sobie gniew. Wiem, że należał kiedyś do pana rodziny. Łukasz Dębski wziął, przeczytał. Okej, okay, i tutaj mamy to spotkanie. I teraz mm, okazuje się, że ten pierwszy człowiek, który wychodzi na, na ulicę i patrzy na kogoś, to jest znowu Marcin Breś. Tutaj kilka mm, akapitów dalej. 300 metrów dalej, w swoim niewielkim, przypominającym domu sześcian, Marcin Breś parzył właśnie kawę w ekspresie. Dochodziła 11 wieczorem, większość ludzi albo już spała, albo szykowała się do snu. Ale jego czekała długa noc. Miał do oddania tłumaczenie z niemieckiego. Nikt nie przeszkadzał mu. Młodzi kowalowie sprawiali wrażenie żywcem z przeniesionych lat dziewięćdziesiątych. Oni tacy są jak my, myślał czasem Marcin, słuchając ich radosnych pokrzykiwań, jak ja, Milena i Mati dawno temu. Nigdy nie był pewny, czy dzięki temu dzieci sąsiadów wydają mu się sympatyczniejsze, czy wręcz przeciwnie. O drugich sąsiadach, czyli o rodzinie Dębskich, wolał w tej chwili nie myśleć. Zresztą i tak mieszkali zbyt daleko, a pomiędzy jednym i drugim domem rozciągał się jeszcze zagajnik. Marcin czasem żałował, że nie może obserwować ich z okien, ale teraz był z tego nawet zadowolony. Zaparzył kawę, a potem dla pewności przetarł jeszcze blat w kuchni, choć dziś wycierał go dobra. Okay. Mamy Marcina, Marcina Bresia i w tej pierwszej scenie to... Breś oddaje jakąś tam kartkę którą syn tej pierwszej rodziny Sławek podrzuca podrzuca naszemu Marcinowi tutaj mamy do czynienia z takim stopniowym właśnie tak troszkę od tyłu poznawaniem pewnych bohaterów i pewnych faktów pierwsze 100 stron 50, 80 mniej więcej poznajemy właśnie tych Bresiów potem poznamy Milenę i poznajemy też to sąsiedztwo widzicie marzec, ale jeszcze jest zima jeszcze są góry to są takie klimaty, w których moja rodzina gdzieś tam ma działkę i też ja kojarzę takie rejony i dla mnie to było bardzo imersywne wczuwałem się i podobała mi się ta atmosfera budynków, które są od siebie oddalone to sąsiedztwo jest, ale nie ma. Jakiś tam czas zajmuje dojście do kogoś w razie czego. Więc, więc jest, jest to napięcie, jest ta groza, jest ta mgła. Jest to odosobnienie, ucieczka od cywilizacji. Ale jednak ta mroczna tajemnica cały czas gdzieś nad nami czyha. I teraz czym jest ta mroczna tajemnica? Otóż ten tłumacz Marcin Breś stracił za dzieciaka bardzo wcześnie dwójkę rodziców i teraz my poznajemy w jaki sposób oni to stracili każdy ma jakieś troszkę inne wspomnienia na ten temat bo jak co dzień rano z rodzicami czy tam co dwa tygodnie, czy co tydzień z rodzicami, którzy lubili chodzić na spacery, lu lubili skałki jakiś tam wysiłek fizyczny oni mieli pojechać zwiedzać jakieś forty właśnie podczas jednego z takich wypadów nagle się okazało, że oni są sami w lesie, gdzieś nieopodal tego fortu i tyle pamiętają że byli rodzice i zniknęli, bo poszli gdzieś tam do lasu tajemnicza zagadka, która może mieć wiele wyjaśnień wiele, wiele yy, tajemnic może się skrywać i poznawanie tego, w pierwszej połowie książki, powiedziałbym takie 100-150 do 200 stron, jest bardzo przyjemne. I nawet po, po pojawiają się takie geekowskie nawiązania, że tam w, dla mnie, tak jakby dla mnie były napisane. Herbatka, kilka scen herbacianych i chyba dwie sceny z planszówkami, gdzie jest nawet wymieniony Azul. Bardzo dobra gra, gra logiczna, Azul wiele wydań polecam to pierwsze wydanie które ostatnio wyszło w wersji mini podróżnej to jest to jest fajna gra dla każdego więc jakby takie takie rodzynki w tym kryminale i teraz druga połowa cierpi według mnie tym, że za bardzo pędzi do przodu i jakby w tej drugiej połowie ja już nie poznaję ludzi, tylko poznaję tylko tak naprawdę rozwiązanie zagadki i dotarcie właśnie do tej tajemnicy takiej już jak w serialu takim, takim szybkim. I to, I to mnie wybiło, bo, bo na początku właśnie poczułem tę atmosferę tych ludzi, ich problemy. Potem pod koniec książki pojawia się ta trzecia postać, to znaczy nie trzecia osoba tytułowa, ale ta trzecia, ten, ten brat, ten Mati. I też go poznajemy z innej perspektywy. To jest inna osoba z innymi problemami, z innymi tam zdolnościami i antyzdolnościami. Znowu ta Milena ma, ma dziecko, ma rodzinę. I to też jest Inna perspektywa, tak? jakby te traumy, ta trauma zagubienia rodziców nad nimi panuje i wpływa na ich losy, każdy z tej trójki rodzeństwa inaczej sobie z tym poradziło i w inną ścieżkę, że tak powiem życiową poszło, ale oni się spotykają i rozmawiają o tym. Gdzieś tam też jest jakiś posterunek, jest też dwóch policjantów, którzy prowadzą jakieś śledztwo. I też, też to nam daje takie... Oni ci wytłumaczą, co tu się zdarzyło. Dlatego ja bym to nazwał takie dobre czytadło 6 na 10 300 stron. Dodatkowo jest też wersja audiobookowa. I tutaj... Lektor dobrze się sprawdza w tym polskim wydaniu. Bardzo fajnie robi ten mglisty klimat, powiedziałbym. Ale, ale, co ciekawe, ja to najpierw czytałem, potem słuchałem. Ja sobie tak trochę skakałem. Trochę czytania, trochę audiobooka. No, to, to marginesy świetnie to wydały. Świetna okładka, jakby papier, nie, nie wiem. tak Miło się trzyma tej książkę. Aż wypożyczyłem kolejną opowieść z biblioteki, samotnia, z 2023 roku, chcąc ją wcisnąć babci, a może skończy się tak, że to znowu ja po to sięgnę, bo to samotnia, to opowieść pisana z pierwszej perspektywy przez faceta, który stracił wzrok. I kojarzy mi się to z jedną książką Kariki, tam jest chyba ta, ta leśna, ta zimowa książka właśnie. Ale nie wiem, czy, czy tą samotnie przeczytam w całości, bo jak na pierwsze spotkanie z Anną Kaintoch, to jestem usatysfakcjonowany. Trochę czuję, że straciłem czas, ale trochę to było takie kryminalidło, żeby nie powiedzieć czytadło, które tam sprawdziło się, że tak powiem, pomiędzy jednym a drugim przestankiem. Więc. W takich kategoriach, mogę to polecić, to jest, to jest nic odjechanego, to jest takie wygładzone, ugrzecznione, troszkę klimatu, troszkę dialogu, styl spokojny, ale jakby jest to, jest to dobra, dobra robota taka, powiedziałbym właśnie rozrywkowo-pisarska, rzemiosło dobre. Więc czyta się to prosto, łatwo, lekko i przyjemnie. No, chciałoby się czegoś więcej poszerzenia, psychologicznego tych, tych bohaterów chociaż też może za wiele oczekuję, bo to jest prosta fabuła rozwiązanie um, i tak jak obiecałem um, na koniec dałem tę książkę babci bo to właśnie takie, takie właśnie czytadło dla, dla zwykłego Polaka mi się wydaje więc sukces powinien być i, I z tego co widzę Anna Kańtoch um, ma bardzo duże wzięcie, um, chociażby w bibliotekach, tak? bo widzę jak idą jej książki i w jakich ilościach te książki są kupowane. No i z tych takich ciekawostek to e, powiedziałbym o trylogii Wiosna Zaginionych 2020, potem Lato Utraconych i Jesień Zapomnianych. No ten kryminał w Polsce rośnie, no Katarzyna Bonda i, i inne nazwiska. Anna Kańtoch zaczyna się w to wpisywać ja jestem na tak, no ale jakby nie tego szukam w literaturze. Ale moja babcia tego szuka. I jako bonus... Daję Wam na koniec krótką rozmowę po tym, jak babcia skończyła czytać to. Weźcie pod uwagę, że to jest bonus w tej audycji. Babcia już w styczniu 2026 będzie kończyć 87 lat. Dlatego no, jest to taka rozmowa pokazująca raczej, jak aktywizować seniorów i i jak, jak właśnie dawać im coś i, i potem e, jakiś kontakt, żeby był, żeby jakaś powiedzmy gimnastyka umysłowa e, więc, więc tak z przymrużeniem oka, e, bonusowo dla was e, i, i zanim wejdzie babcia to jeszcze oczywiście podziękuję patronom audycji Skóry za wsparcie zapraszając na Patronite e, łamane przez Skóra gdzie dostęp do grupy, przedpremierowe audycje oraz bonusowe audycje i materiały wideo, recenzje chociażby komiksów. Takie roleczki, dłuższe, dłuższe roleczki tam zapraszam w pionie. Góry też się pojawiają, bo była recenzja podcastowa komiksu Chłopiec z gór, ale też jest rolka dla patronów. No i świetny komiks Cornelius o tym smutnym psie odjechany. Totalnie komiks polecam. I teraz... Kilka minut jeszcze z moją babcią. A wam serdecznie dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w przyszłości. Uważajcie na tą trzecią osobę. I jak wrażenia tej książki? Jeszcze powiedziałabym, że sam kryminał dopiero się zaczął w końcu. Ale ogólnie to taka sobie powiem średnia opowieść. Dlaczego? No nie jest jaka jakaś bardzo ciekawa. W górach się dzieje, węgierska górka, bezkid, babcia, co ty? ty? mi nie mów o pierniku, tylko jeszcze o tej Ance Kantoch. O czym? No Anka Kant Kantoch. Ta książka, jak góry, jak las. Aaa, góry. Mnie to w ogóle nie tego, bo, bo jak czytałam te kryminały o tych. Na zachodzie kraju po niemieckie tereny, na dosłownie tam gdzie ta. Śnieżka i te różne te Karkonosze i te wszystkie. To co? To się tam tak naoglądałam wszystkiego i lasów i... Że mnie to wcale... A tutaj to jest normalna rzecz, bo te tereny znam to. Normalna rzecz, ale nienormalna historia. Nie, nie przewidziałaś chyba, kto tam zabił? No nie przewidziałam tego. myślałeś że czyja to sprawka? Najpierw myślałam o tej żonie, później myślałam o... O tym, o tym trzecim człowieku, ale nie wiem w końcu kto ten człowiek był. No ten niski, no pewno ta babcia. Ale że babcia zabiła syna, a później zabiła synową, nie synowa zabiła sy tego. Syna ona zabiła matkę, tak? Mhm. Mm ty babcia spróbuj tej kulki. Mm, właśnie. Dlatego tu ci przyniosłem teraz, patrz. Widziałeś jakie ty... Ale ja już nie czytam książek. Tu to będziesz to, babcia powtarz. czytać. Duże litery są widziane. Po pierwsze tutaj masz ulotkę dla seniorów, a tutaj będzie Ci się czytało, patrz, specjalna seria dla babci. Zobacz jaka różnica w literach, patrz. Widzisz? No, jest, jest, ja że no. litery. I to jest ale. kryminał, profilerka. A ta profilerka to nie jest to, co to wszystko sfilmowane w filmie? Seriale i lecą leczą co, co niedzielę? Tego to już nie sobotę. wiem, sobotę. to przeczytasz to zobaczysz. Bo widzę, że ta sama nawet baba jest. No to jeśli to jest ta baba, ta sama. no to na podstawie tego Ona może gra zrobili tam, serial. Ona tam właśnie profilerkę też. No i myślę, że to jest pewno oni wszystko. To jak to będą te same odcinki To, to nie będą te same historie Bo to jest, nikt nie podejrzewa Że w spokojnej okolicy Zaczyna swoje dzieło wyrafinowany Morderca Ofiarami stają się młode kobiety I widzisz, i to też jest w lesie babcia No w lesie, cały czas w lesie się dzieje No to to będą na pewno inne historie Na pewno są Sfilmowane te historie To jest no, Z 24 roku to jest książka Nowość to jest więc będzie sama przyjemność w czytaniu, bo są duże litery i jest kryminał i jeszcze leśny. Możesz sobie wyobrażać, że to na działce się dzieje i że Ciebie tam... Nie będę sobie wyobrażać, bo ja sobie wyobrażam jak oglądam profilerkę. To Oglądasz tą profilerkę? No pewnie, że oglądasz. No ale chyba nie każdy odcinek. Każdy odcinek. Siedzisz i oglądasz te wszystkie no, seriale tureckie. W jest po ósmej profilerka leci. No. W sobotę po ósmej tośmy ostatnio sobotę, 20, oglądali ten mój film. No bo wtedy nie obejrzę nic z tego. Ale co sobotę idzie, mówię ci profilerka idzie 20-35. No to zobaczysz tu oryginalną historię. Ale takie duże litery, że aż ta książka się rozrosła na 600 stron. No i dobrze właśnie, dla mnie takie tylko książki jeszcze, jeszcze jak widzę. No a arabska ofiara, że się nie chęciła. Nie czytałam to wcale, nie czytałam, tylko tą czytałam cały czas. Bo mówię ci, że byłam słaba, wszystko widziałam we mgle. My, to jak w tym lesie? No, mnie się podobała ta książka, aczkolwiek taka prosta była. O, co ty to w lesie? W lesie i w lesie, jak w lesie? Jak w lesie, wieś. No, wieś, i w, oni się przenieśli na wieś do tego mieszkania. A oni ci... najpierw mieszkali na wsi, a później wyjechali do Katowic. A później z Katowic znowu kupili chałupę i znowu mieszkał no. w tym no. Powinieneś tutaj imbiru wsypać, cynamonu, co to jeszcze się sypie? Ten, gałki muszkatołowe. No, cynamonu ci wsypałem. To wtedy jest kawa ostra.